Audycja Kater Ciwoko, dzisiaj odcinek 62, naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. A po mojej drugiej stronie, Andrzej Nowak. Dzisiaj nadrabiamy zaległości komiksowe, bo jesteśmy strasznymi lamusami i dużo rzeczy nam zostało, więc robimy dzisiaj odcinek bez filmów. Mamy dosłownie raz, dwa, trzy, cztery takie około komiksowe rzeczy i przechodzimy do recenzji tak myślę że szybko nam pójdzie ten A, teraz komisów. będzie błyskawiczna relacja z Pyrkonu fajnie było fajnie było spoko. super przechodzimy dalej w takim razie egofilm robi kreskówkę o kajku i kokoszu no i zapowiada się całkiem fajnie zapowiada się bardzo fajnie zwłaszcza że egofilm zrobiło świetnego żubra pompika polecamy dokładnie jeszcze się zajmowało ryjówką przeznaczenia tak, tak, tak. Tak. No, tak, no, tak, nie byłeś pewien jak to mówiłeś? No. No, to trochę nie byłem pewien jak to mhm. mówiłem. Natomiast to, że Kajko i Kokosz jako coś ważnego chyba dla każdego, nie? kto dorastał z komiksami w Polsce i tak. nadal ma szansę z nimi dorastać, bo nadal się ukazują wznowienia, mhm. plus będziemy mieli nowy numer nowych przygód Kajka i Kokosza mhm. już nie, nie, nie w formie antologii komiksów. Tylko w formie pełnej przygody, co mnie bardzo cieszy, zwłaszcza, że e, scenarzysta, rysownik to postacie, które chyba najbardziej się wybijały z tamtego układu mhm, w tak, poprzednie. Tak, tak, tak tak mi się wydaje. i Ponieważ e, Sławomir Kiełbus – rysunki mhm. i Maciej Kur – scenariusz. Tak jest, dokładnie tak. I też e, kolejne edycje obcojęzyczne się pojawiają, He. w tym także Esperanto i Ech, znaczy tam by, był, były pewne kontrowersje z, z, z, wersją, z wersją angielską ale zostaną, zostaną pewne rzeczy naprawione i, i miejmy nadzieję że też te na, e, imiona bogów pojawią się takie jakie byś powinny no, ale tutaj przejdźmy do tej kreskówki i na razie nie wiadomo jakoś szczególnie dużo na jej temat oprócz tego że będzie, tak, będzie, na, będzie robiona. Na fanpage'u egofilm pojawił się wpis żeby Trzymać za nich kciuki, ponieważ teraz będzie zbieranie funduszy na to i pewnie wszystkie rzeczy związane z preprodukcją muszą dużo czasu zająć. Tak czy siak, ja się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że też ukaże się to w jakiejś wersji na DVD. Jakby się jeszcze ukazało z angielskimi napisami, to już w ogóle byłoby cudownie, bo mógłbym to też znajomym powysyłać, żeby znowu im pokazać, na czym się wychowywałem. I cieszę się, że ta marka nie umarła, bo dużo naszych... Mm, Polskich rzeczy, na których się wychowaliśmy, jakby zostało w takiej sferze magicznej nostalgii i trochę, nie chcę mówić, że podupadało, bo te rzeczy dalej są fajne i dalej się je dobrze czyta, ale jakby stoją w miejscu mhm. I, no i nic się z nimi nie dzieje. Pamięta, a co, co mnie e, o tyle zastanawia, że zobacz jak się pojawiło Tiso Toys. I zrobiło właśnie figurki z y, tytułu Saronka i Atomka, właśnie z Kajka i Kokosza, y, czy z y, innych komiksów łamane przez bajek jakim to było hitem i wszyscy to chcieli mieć. Dokładnie. Ja sobie kupiłem krecik, yy, Misia Uszatka. Krecika, to ja głupi gadam. Misia Uszatka sobie kupiłem. No Ja mam Smoka Wawelskiego. Bardzo, bardzo mi zależało na, na Misiu Uszatku, obojętnie w jakiej wersji, bo były chyba ze trzy wersje. No cudowne były te figurki. No dlatego ja się bardzo cieszę yy, Odko. Wydaje mi się, że taki renesans yy, marki Oj. Kajka i Kokosza zaczął się od czasu, kiedy prawa dostała Fundacja Kreska imienia Janusza Christy mhm. I, i kibicuję, że ten mm, jak to się mówi, Team Park po polsku, Park Rozrywki, o. Mhm. Że, że Park Rozrywki Kajka i Kokosza powstanie i mhm. będziemy na otwarciu. Tak. <głosy> <Okay>. <głosy> Miejmy nadzieję, że dożyjemy tego. Natomiast e, jeśli chodzi o inne newsy, takie e, na szybko potraktowane, to jest rzecz, te, teraz będą dwie rzeczy, które zostały wpisane dosłownie w ostatniej chwili, gdyż jadąc tutaj na nagranie, zobaczyłem to na Facebooku i chciałem poświęcić te 3-4 minutki na ten na temat. E, oczywiście dwie rzeczy muszą być związane z komiksami z wydawnictwa Image i pierwszą z nich jest za, za oficjalne ogłoszenie Jamie'ego Dż, Foxa w roli Spawna tym klinowym reboocie, który jest tworzony, powolutku, ale coraz, coraz odważniej idą kolejne rzeczy do przodu. No i co, Jamie Foxx, dość duże nazwisko, może z całą pewnością można powiedzieć. Przy filmie, który według Toda McFarlane'a będzie mieć 12 milionów budżetu i ogólnie być takim bardzo, bardzo niskobudżetowym horrorem, no to jest duże nazwisko. Tak, Może pół też pół, dla żartem, pół, zagrać, pół żartem, pół serio można powiedzieć, że <grym> niektórzy mają większe garze niż cały budżet tego filmu. Dobra, mm. a czy Jamie Foxx grał w czymś super bohaterskim? Być może i grał, nie wiem, w Django grał. I w Django był fajny, ale Django nie jest super bohaterski. W wiem. Baby driverze też grał, ale też nie jest super bohaterski. To znaczy tak, ogólnie w wielu filmach tak, grał i oczywiście. I Ma dużo fajnych ról na koncie, co prawda tam przez powiedzmy, o, od momentu Django tak do, do teraz, to raczej nie ma jakichś szczególnie wybitnych ról? Czy, czy coś w tym Nie, decyzji. Ale wydaje ale, mi się, wciąż że. wciąż jest dobrą marką. I, I że będzie mógł się dobrze odnaleźć w postaci, która w jakiś sposób przynosi ból. I to co wiadomo na chwilę obecną to jest w sumie też ciekawe, bo według tego co Todd McQuearlein dotychczas mówił, to spawn ma być w tym filmie raczej takim postacią drugoplanową, że takim obserwatorem wydarzeń. No nie do końca było to sprecyzowane bo przecież całego filmu by nam nie opowiedział jak wygląda tylko, no, to to zwiastą tylko, to zrób. tak, tak że, że głównym bohaterem ma być detektyw Twitch Williams a Spawn ma być tak troszeczkę z boku i w dodatku ma nawet nic nie mówić przez cały film więc no, wciąż Jamie Fox. Więc, ale zobaczymy może na et kolejnych etapach produkcji tego filmu coś, coś się tam zmieni Być natomiast sam, no, no. sam Jamie Fox a propos zajawki o której wspomniałeś McFarlane gdy ogłaszał nazwisko Foxa przy, przy tym filmie powiedział że 5 lat temu Jamie Fox przyszedł do niego z pomysłem na komiks o więc można powiedzieć że chyba, chyba ma jakąś zajawkę na temat tej postaci no i był pierwszym wyborem do, do powstającego rebootu no i szczęśliwie udało się czy yy, myślisz, że Jamie Fox powinien trochę przyknurzyć do bycia spawnem? No. Teraz mnie wbiłeś. <laughs> Trudne pytanie. Znaczy, no to jest tak, że jeżeli ten film ma taki budżet, jaki ma, no to on raczej nie będzie epatował y CGI i tak dalej, więc no, mógłby trochę, mógłby trochę przy przypakować. Będą, bo, mi się, bo spawn że... to są te lata 90., nie? To musi być knur bez szyi i bez wielu innych rzeczy, za to z mnóstwem mięśni. No I to, łańcuchów. Tak, tak. no to myślę, że... No, po... I metrów kwadratowych peleryny. Dokładnie tak, no ale to też z drugiej strony był taki fanowski film o gdzie... Ten w centrum handlowym? Tak, tak to... gdzie, gdzie on w całości był, był zrobiony z efektu specjalnego. Super wyglądał. Tak, super to Jeszczech wyglądało. Fanowski. I, i no, wiesz, można najwyraźniej jakimś niedużym kosztem zrobić dobry efekt specjalny, więc zobaczymy oczywiście jak to będzie się da dalej posuwało. Jasne, no ale do, do filmu nowego filmowego społania, nie jesteśmy negatywnie nastawieni, na pewno będziemy... Ja jestem ciekaw, co, co McFarlane zrobi. czy on się odnajdzie jako reżyser filmu, bo mm -hmm. on też będzie go reżyserował, więc no jestem ciekaw. Nie Ciekawe, jest... czy będzie miał jakiegoś współreżysera. No, zobacz zobaczymy, jak film się M musia pokaże. M musiałbym pokopać, natomiast tą drugą rzeczą. Której... Ale to y mm. y tylko żeby zamknąć doskonale wiemy, że niektóre filmy z y małym budżetem, jak na stany, małym, małym budżetem y bardzo dobrze potrafią zaskoczyć, jak zrobił to chociażby dread, który miał tylko dwie wady. I ja liczę, że będzie dobrze. Mm -hmm. Okej. Okay. Y I ja również się do tego dołączam, aczkolwiek byłoby fajnie, żeby y film też nie skończył jak dread w sensie został legendą, ale nie odniósł kasowego sukcesu? Dokładnie tak. Natomiast e, druga rzecz, e, to dotyczy z kolei serialu The Walking Dead, którego nie oglądam już od jakiegoś czasu, ale... tak. <grym> ale się wypowiem. Tak, ale się wypowiem, ponieważ e, z racji prowadzenia wiadomo jakiego bloga, e, z racji prowadzenia wiadomo jakiego bloga, e, tam śledzę newsy na ten temat. No i całkiem niedawno za, e, zastanawiano się, czy Lauren Coan, czyli jedna z trzech najważniejszych postaci w tym serialu, czy ona w ogóle powróci w niedawno ogłoszonym dziewiątym sezonie. Kogo nagrała? Ona gra Megi. Ma nie wiem, po co pytać jak ja nie znam tych postaci, sorry. To, no okay. to... W każdym razie od drugiego sezonu jest w serialu i jest jedną z trzech postaci obecnie wciąż żyjących, które... A, czterech, przepraszam, postaci, które są najdłużej w tej produkcji. Czy pan on... Japa żyje? Nie, tak, tak. On, on, on musi żyć. Okay. No dobra. W każdym razie zastanawiano się czy ona wróci w dziewiątym sezonie ostatecznie okazało się że wróci ale tylko na połowę odcinków a później to w sumie nie wiadomo. No a teraz padła informacja że główny bohater serialu Andrew Lincoln który gra Rika Grimesa odchodzi po dziewiątym sezonie on dogra sobie ten sezon do końca i odchodzi. Co oznacza że serial zostanie bez głównego bohatera i tak jakby stanie się już naprawdę totalnie niezwiązany z komiksem ponieważ tam idą pewnymi ścieżkami z, wspólnymi z komiksem, ale coraz mocniej od niego odchodzą. I co prawda y, ten serial, tak jak już wspomniałem, ja już go nie oglądam. On już mnie nie interesuje. Dotrwałem do chyba czwartego czy piątego odcinka ósmego sezonu i nie mam najmniejszej ochoty y, wrócić do niego nadrobić i zobaczyć co tam się działo dalej. No z wielu powodów ale tutaj tak w ramach e, ciekawostki dopowiem że obecnie emitowany czwarty sezon The Walking Dead który ma nowego show, showrunnera no, nowe postacie aczkolwiek stare też się pojawiają. To jest tak dobry sezon jest w tym momencie że kurczę jeżeli mm, zmieniliby się ludzie którzy odpowiadają za The Walking Dead to ta, ten serial ma nawet szansę być kontynuowane jakoś sensownie po odejściu głównego bohatera bo na razie jest tylko takie e, spoko odchodzi to odchodzi na co drążyć temat nie? no ale cóż moim zdaniem byłoby w sumie najlepiej gdyby serial się skończył wraz z odejściem głównego bohatera ale wciąż trzepią na tym za dobrą kasiorę żeby, żeby z tego rezygnować więc jak już coś to niech skopiują pomysły z młodszego brata czy też siostry nie wiem jak to nazwać bo, bo naprawdę czwarty sezon Fear The Walking Dead jest bardzo fajny. Natomiast byliśmy w Dąbrowie Górniczej dwa dni temu w stosunku do momentu. Tak, ponieważ który, w którym nagrywamy, nagrywamy w środę. Tak nagrywamy w środę bo bo, bo różne sprawy. Bo różne sprawy Ży życie dorosłość i takie tam rzeczy. Byliśmy w Dąbrowie Górniczej odwiedzić filię numer 3, bibliote bibliotekarską filię numer 3, ale z pewnego konkretnego powodu nie tylko żeby wypożyczyć książeczki bo w sumie po co miałbym jechać 40 km wypożyczać książeczki Czeski coś... tu 40 km masz? No to dobrze, tak. A. No ale co tam, co tam jest, co tam jest, co tam, co tam zobaczyliśmy? Zobaczyliśmy e, inicjatywę, której bardzo kibicujemy, e, wprowadzenia komiksów do ogólnego obiegu. Tak. W chwili numer 3 w Dąbrowie Górniczej powstaje specjalna e, salka, poświęcona, która będzie poświęcona przede wszystkim komiksowi, tak można powiedzieć, że w 90% komiksowi, ale też nie tylko. I jest to inicjatywa, która wydaje się... Oddolna też wa warto podkreślić, że pani zajmująca się tym Agata Zygmunt, a... Sama na własną rękę przekonała bibliotekę i zaczęła budować te zbiory komiksowe. Bardzo dużo jest od darczyńców, mhm. I, no i się to rozwija. No i cieszę się, że też, też ma być jakaś, jakiś fundusz na to przeznaczony plus jakieś um, zajęcia dla dzieci, spotkania, o tak. których jeszcze nic nie wiadomo, ale od października jakoś ma się to bardzo mocno rozkręcić. I oby, oby ta inicjatywa wypaliła jak najbardziej i trzymamy też kciuki za to, żeby inne biblioteki stwierdziły, że te komiksy to może w sumie są takie całkiem fajne, a nie tam koniecznie na jakiejś dolnej półce gdzieś w kartonie i najlepiej w piwnicy. Znaczy, w, wiesz, różnie jest z bibliotekami też chyba mm. w... Zbyt małej ilości bibliotek byłem, żeby się wypowiadać o wszystkich, ponieważ znam Śląską, tą, którą mam u siebie w Czeladzi, no, no i tam uniwersytecką znałem, jak, jak byłem na studiach I, no i zbiory Biblioteki Śląskiej, jeśli chodzi, tylko że Biblioteka Śląska jest takim... No, jest, czymś nadrzędnym. Znaczy, jest... No, to jest jedno z tych miejsc, do których musi trafiać po, po jednym egzemplarzu e, każdego, że, każdej rzeczy wydanej z ISBN, więc mhm. oni mają ogromne zbiory. No to fakt i, i u, łatwość dostępu do nich, natomiast mam nadzieję, że dużo e, bibliotekarzy i bibliotekarek e, będzie chciało, na, no niestety chyba tak to wygląda, że na własną rękę będą musieli, e, musieli coś, coś robić, ale komiksy warto promować. I myślę, że to jest raczej kwestia czasu, kiedy pewne stereotypy się wykruszą, żeby przyszło miejsce na, na coś nowego. No I takie inicjatywy cały czas kibicujemy, będziemy pewnie o niej wspominać W opisie, jeśli będziecie na Facebooku, będzie na pewno link do profilu, więc też jeśli was to interesuje, warto sprawdzać. Jasne, jak najbardziej. No i by, pewnie będziemy też informować tam w miarę na bieżąco, co tam się będzie działo. Wypatrujemy już października powoli, bo na pewno się pojawimy na tym huczniejszym otwarciu. No i co? I kibicujemy razem. Kibicujemy. Jeszcze. No to co? no to ja wie, że już wiadomo, kto będzie jednym z gości yy, łódzkiej MF-ki? Nie wiem, mogłem to przespać. To znaczy to Nie tak... zgadnę, tony sandoval. Nie zdziwiłoby mnie to na to i, i zawsze spoko. E, natomiast Mawil Bislay? będzie. Nie, nie, Mawil będzie, bo napisał na swojej stronie, że będzie. No to fajnie. To, to, no to, to jest, to jest Więc fajnie. jak ktoś nie zdążył być na spotkaniu z Mawilem w czasie komiksowej Warszawy, albo nie zdążył, żeby Mawil mu coś podpisał, to będzie miał jeszcze jedną okazję w połowie września. No i super. No i już kolejny powód, żeby tam pojechać. No to co, kończymy, tak. Ni na dzisiaj i to wszystko. I... <laughs> przechodzimy do komiksików, bo tutaj jest tego dużo. Tak, komiksów mamy sporo. Mm -hmm. No więc zaczniemy od komiksu y dla dzieci z wydawnictwa Egmont, Ponieważ... którym, tak. którym ja się zajarałem. Strasznie jestem ciekaw, co ty na jego temat sądzisz. I to jest pierwszy tom Rufusa. Tak. I jeśli chodzi o Rufusa, jest to komiks nagrodzony w trzeciej edycji konkursu imienia Janusza Christy na komiks dla dzieci. Jeśli chodzi o autorów, to za scenariusz odpowiada Bartosz Tybor, którego możecie znać z Drapaka, który zresztą w tej samej serii się ukazuje, ze świetnego komiksu w Koronie, który ukazał mm -hmm. się w dwóch częściach oraz chociażby z Plonka, robionego wspólnie z Piotrem Nowackim. Także marka sama w sobie, no a za rysunki odpowiada Agnieszka Świętek, o której obiecankach mówiliśmy, jesteśmy wielkimi fanami tego duetu, mm -hmm. Już je, Jeśli sobie kiedyś opracujemy graficznie, to, to możemy przylepić e, odznakę, że, że bierzemy w ciemno wszystko, co wyjdzie. Mhm. I e, szybkie zakończenie recenzji, <grym> którą zaraz rozwiniemy. Rufus to też jest coś, co brałbym już w ciemno. Mhm, Okej, okay, fajnie. No to e, powiedzmy sobie tro troszeczkę więcej na temat tego komiksu. To może o historii trochę powiedzmy. Jasne, jak najbardziej. E, Rufus jest komiksem, który jakby ma dwa wątki. Mocno ze sobą połączone. tak? Ja to odebrałem. Pierwszym i najważniejszym, właściwie pierwszym i tym, od którego komiks się zaczyna, jest problem adopcji, czyli jakby zmuszenia do przystosowania się w innym środowisku niż jesteś, zwłaszcza, że Rufus tu jest już dość dużym chłopcem. No i oczywiście nie powiedziałem najważniejszego, że cały komiks jest o antropomorficznych zwierzętach, gdzie <grym> Rufus jest wilkiem adoptowanym przez rodzinę owiec. Tak jest. Stąd też to wilk w owczej skórze nabiera, czyli takiego, tak. nabiera takiego nowego znaczenia mhm. i, i też dosłownego po drodze ale też nie, nie będziemy spoilerować jakoś szczególnie dużo. To prawda. To jest uh. jeden wątek. I yy, taki który wydaje mi się że i oprócz tego drugim jest jakby odnalezienie się w szkole czyli dla osób które czytając ten komiks obecnie mają taki problem to kolejny fajny punkt zaczepienia. Mhm. Więc wydaje mi się, że y, to jest też dobry komiks i mówię to tak, jako osoba by dzieci, <głosy> e, że to jest bardzo dobry komiks, który może rodzić czytać z dzieckiem, e, jakby naraz i znaleźć i coś dla siebie i dziecko znajdzie coś dla siebie, mhm. tak jak tutaj mamy te dyskusje, e, rodzą, e, które no, rodzące się dyskusje pomiędzy rodzicami Rufusa to one są bardziej punktem odniesienia dla dorosłych, mm -hmm. mi się wydaje, Tak, tak. tak. Niż, ja, niż, czy można wydać jakieś rady, nawet wręcz takie? Mm -hmm. ja, ja jeszcze bym dorzucił trzy... Ale nie, nie takie hamskie rady, żeby tak, tak, komiks nie... nie jest w żaden sposób e, jakimś... E, Łopatologicznym przewodnikiem, Tak, jak czy jakimś chodzi, coachingowym i... szajsem, który mówi komuś, jak ma żyć, tylko pokazuje to co, to, co można czuć. I mm -hmm. jeśli chodzi o to, co można czuć i stereotypy, wokół których się kręci pierwszy tom... Mm -hmm. I jednak ta moralność, wiara w dobro, która się pokazuje, sprawia wrażenie, że jakbyś słyszał tylko te słowa, które, które teraz mówię, o czym jest ten komiks, wydaje się, że może być trochę naiwny. Natomiast cała ta historia jest tak dobrze poprowadzona, że jest po prostu dobrą bajką. Tak, tak. Ja tu się zgadzam całkowicie. Właśnie to, to co mi się najbardziej podobało w pierwszym Tomie Rufusa, to jest to taka zabawa tymi stereotypami. Ponieważ no, st słysząc słowo stereotyp, często, słyszymy o, często myślimy o czymś krzywdzącym dla jakiejś grupy społecznej, nie wiem, etnicznej, tak, religijnej. No, natomiast coś bardzo dużo takiego, jest dobrych stereotypów. Tam, nie wiem, nie wiem, strzelam Polak, Złodziej, nie? Coś, coś w ten deseń. Natomiast tutaj właśnie z tymi, z tymi stereotypami jest taka zabawa pokazująca, że mm, to, to że wilk jest drapieżnikiem no to tam nie, nie, nie musi wcale nim być prawda. Oczywiście to jest takie umowne ale. E, <grystanie> niestety siedzimy dzisiaj nagrywamy na polach elizejskich. Dokładnie. I w, w Paryżu bardzo dużo jest Chyba. ostatnio policji. Mógł być jakiś zamach. E, w każdym razie jeśli chodzi o Rufusa no to to potraktowanie stereotypów jest takie zaskakujące momentami, bardzo fajne, takie przyjemne i, i mi, jako drugiej osobie bezdzietnej. czytało się to świetnie. Właśnie z, też z powodu tego, że wydaje mi się, że i osoba dorosła, jak ja bawi, się bawiła się przy ruchu się dobrze i podejrzewam, że gdyby mnie mojej siostrzenicy dał to, to by to przeczytała i by jej się podobało. I nie wiem, jeszcze jakiejś młodszej osobie, y, gdybym podsunął rufu, też, też z pewnością by się to podobało. jest czysto teoretycznie komiks dla dzieci, ale tak naprawdę dla wszystkich. Dla wszystkich. I to jest też siła. Bardzo, bardzo, bardzo duży plus tego komiksu. A, y, strefa, znaczy sfera wizualna? No właśnie, sfera wizualna. Y, powiem tak, że. Dalej, o, Agnieszka Świętek w Ciemno. Jasne, jak najbardziej. Y, aczkolwiek, no tutaj tylko powiem, że. Y, w obiecankach miałem taki większy efekt wow dzięki temu fajnemu zastosowaniu kolorów w tamtym komiksie, A tutaj jest y, po prostu. po prostu super. W ten sposób. Czy, czy, czy, czy to jest zrozumiałe? To znaczy, wydaje mi się, że w obiecankach bardzo cię. Yy, brakuje mi słowa, oczywiście, brawo. Jako osoba, która mówi, to, to nie powinno mi brakować słów. Mhm. W obiecankach ten y, kolor był bardzo y, symboliczny. Tak, I pod Podobał jakby mi się pomysł. Opowiadanie i... kolorem mm. te, też tam inaczej wyglądało. Tu po prostu, znaczy tu w cudzysłowie po prostu, komiks jest bardzo dobrze pokolorowany mm -hmm. na naprawdę świetnym poziomie. To ja jeszcze mam parę rzeczy odnośnie Nie, rysunku. Jose, proszę, proszę. Pierwsze, strasznie mi się podobają szczegóły, które są tutaj rysowane w kadrach. Mm -hmm. I to zarówno to, że jak mamy zbliżenie na zdjęcia mamy Rufusa z przeszłości, mm -hmm. I później następny kadr jest oddalony i są, przepraszam, te same zdjęcia, tylko trochę rozmyte. Mhm. E, to, że mamy napisy na murach, które, jak jest ta zła dzielnica i tam jest napis na murach, nie pamiętam teraz dokładnie, ale to chyba było Twoja drużyna nie umie grać w piłkę i pod spodem jest chyba Twoja, e, więc prawdopodobnie byłoby co innego w rzeczywistości mhm. e, na, napisane w zależności od miasta, w którym się znajdujemy. Natomiast te wszystkie małe szczegóły, które się tam e, pojawiały, te plakaty w szkole, które były, e, były naprawdę super. Projekty postaci, chociażby e, wtrącenie tego Pana Budzika, e, koguta, który jeździł rano i budził wszystkich, super. To, to, to była kolejna bardzo e, fajna rzecz. Kolory są mm, bardzo wyraziste, ale też nie takie neonowe, żeby ci się rzucały, rzucały w oczy. Świetnie według mnie obrazują jakby codzienność, mhm. jakbyś wziął coś co jest bardzo kolorowe i to trochę nie wiem czy jest takie słowo jak zszarzył, poszarzył. Tworzymy nowe słowa tak, na, na tak. potrzeby tej audycji. Dawaj no i to, to jest super. Plus podkreślanie jakby realizmu, trochę paradoksalny realizm przy antropomorficznych postaciach, mhm. ale podkreślanie realizmu, że to jednak są, są dzieci i jak na przykład opracowują pewien plan. To ten plan jest narysowany na kartkach, jest narysowany w zeszycie w linii. Jest margines i tak dalej. Mhm. Co też moim zdaniem to bardzo fajnie pokazuje, kim te dzieci naprawdę są. Że dalej po prostu są w szkole. Mhm. I no, ja czekam na pewno najwięcej Rufusa. Bardzo mi się podobał i rysunkowo, i scenariuszowo. Myślę, że będzie bardzo dobrze odebraną serią. Mhm. Plus, jeśli jest coś, mam tu jeden kadr, który sobie upatrzyłem, który z jakiegoś powodu uwielbiam. Mhm. Jest to moment, kiedy Rufus dostaje kanapkę i wypada z niej pomidor. Jest taki malutki kadr, gdzie, gdzie wypada mu pomidor. Mhm. I tutaj akurat miałem takie odczucie, że trochę brakowało tam onomatopei, mhm. jakiegoś takiego dźwięku na wyślizgiwanie się pomidora z kanapki. Splat jakby wypadł, nie? Mhm. Więc co, co, coś tam, coś tam, parę, później szukałem i na końcu jest najbardziej widoczna, mhm. natomiast wcześniej pojawiają się takie e, malutkie, ale oczywiście pewnie jakbym zobaczył ten komik z onomatopeją, to bym uznał, że zajmuje za dużo miejsca i zasłania przepiękne rysunki, które są w tym komiksie, one na przykład są takie malutkie. Ty, ty, typowy fan, ty narzekał. <laughs> Komiks jest świetny i y, niecierpliwie czekam na drugi tom. Gratuluję autorom, bo jest to naprawdę świetna robota. Tak jest. Zdecydowanie się tutaj zgadzam. No i co, lecimy dalej. Kolejna rzecz z wydawnictwa Egmont, kolejna rzecz, którą przeczytaliśmy już oboje. I trzeci tom Helboja, czyli kontynuujemy zachwycanie się, jak sądzę, nad, nad Helbojem, ponieważ... Ponieważ no, chyba nie może być inaczej. No To już trzeci tom zbiorczy od wydawnictwa Ekmot. <śmiech> I co tam jest tym razem w środku? Mamy e, Zdobywca Czerw oraz e, Dziwne Miejsca. I na dziwne miejsca składają się historie, które wcześniej były wydane jako trzecie życzenie oraz Wyspa. Mhm. Tak. <śmiech> I tutaj ja właśnie Muszę powiedzieć, że gdy za pierwszym razem widziałem okładkę tego wydania i mówię, dziwne miejsca, dziwne miejsca nic mi to nie mówi, to już chyba wcześniej było, nie było no i przy lekturze mówię o, dobra, było no ale to jest wciąż ten etap Hellboya w którym ja nie mam absolutnie nic do zarzucenia temu komiksowi ponieważ nie ukrywam, że przy nieco późniejszych etapach te prowadzenia historii Hellboya są tam jakieś takie słabsze momenty nie aż tak dobre może o... I to jeszcze nie jest ten moment, zdecydowanie to nie jest ten moment. Ogólnie Zdobywca Czerw jest jedną z moich ulubionych historii w Hellboyu. Mhm. I to, co jestem... Znaczy, później to się właśnie trochę zmienia, ale to, co jakby mnie skłoniło do Hellboya, jestem pod wrażeniem, że możesz jakby wskoczyć w tą historię, przeczytać ją i ją zrozumieć. Tutaj też jest świetna robota, że zawsze jak się pojawiają jakieś wątki, o, pamiętasz, co się stało wtedy i wtedy, tam i tam? On mówi, tak, pamiętam, przypis... Gwiazdka, patrz, coś Tak, jest napisane, jaka to jest historia. Więc to jest bardzo fajne, natomiast ta wiedza jest też wyjaśniona w tym dymku, że wiesz, co się wtedy stało i dlatego ona wygląda tak jak teraz. I on... Tak, tak, tak było, nie kłamie. I możesz to przeczytać, jeśli ktoś by wziął kiedyś z półki właśnie dobywce czerwia, i przeczytał tam, spodobałaby mu się historia i mógłby jakby zacząć czytać Hellboya od początku, a nie jak w... No nie ukrywajmy, w większości serii na przykład superbohaterskich nie wskoczysz w serię. No nie, nie jest ciężko. Zdobywca czerw to jest chyba też pierwsza aż tak długa fabuła z Hellboyem, jeżeli dobrze kojarzę. W poprzednim to mnie czegoś... obudzić aż... diabła jest też bardzo długie wiesz? Aż tak długie chyba nie było. No, ale... Mogę ci zaraz przynieść stare tomy, to sobie porównasz objętościowo. Spoko, spoko. Um, w każdym razie pier pierwsza część tomu, czyli Zdobywca Czerw, tutaj też się zgadzam, no, bardzo fajna historia, ona zdecydowanie mocno popchnęła e, całą mitologię tego świata. I jest też takim punktem zwrotnym w tym, co się dzieje z Helbojem, więc mhm. to też jest bardzo um, ważna historia też do serii, które w ogóle w uniwersum ja byś czytał tak tak pamiętam że y, zakończenie Zdobywcy Czerwia gdy za pierwszym razem czytałem ten komiks to było takie Whoa! i tylko że wtedy moja świadomość tego y co się dzieje w, w uniwersum te, te, tego bohatera ograniczała się tylko i wyłącznie do tego co zostało wydane przez, przez Egmont więc ja tam nie wiedziałem, że gdzieś tam w Stanach funkcjonuje y, cała seria BPPO i te wszystkie inne tam spin-offy więc ja dopiero to odkrywałem i to, to było dla mnie mm, olbrzymie zaskoczenie, ale takie na plus y, natomiast ten, ta druga część obecnego tomu y, czyli Dziwne Miejsca, no tutaj mamy powrót też do tych krótszych form, do tych e, opowiadań. Tak, ale te, te formy wyjątkowo są mocno połączone ze sobą. Jeśli mm. była na przykład spętana trumna, to faktycznie w spętanej trumnie miałeś historię, powiedzmy na zeszyt i kolejną historię, i kolejną historię i łączyła je postać Hellboya, natomiast mm. tutaj te historie są bardzo zróżnicowane, ale łączy je Hellboy. Mm. I to, co się z nim dzieje, jest jakby Taką ciągłością, takim jakby szybkim sprintem przez e, różne pomysły, które miał Mignola. Tak, bo tutaj mamy e, trzecie życzenie, jest wyspa, jeszcze. Wyspa jeszcze... jest bardzo e, abstrakcyjna moim zdaniem. Mhm. Mi się bardzo podoba w tym tomie to, że. Ale zresztą w poprzednich też, też mi się to strasznie podobało, że. E, zwłaszcza po tych przypisach na samym końcu tomu, czyli tych rzeczach, których nie mieliśmy w poprzednich wydaniach Helboja te komentarze e, minoli, czym się zainspirował, skąd to wziął, co tam przerobił. E. W ogóle w tym tomie, jak so, bo sobie nawet policzyłem mhm. mniej więcej, e, jest w okolicy albo nawet równe 50 stron dodatków. Uważam, że to jest bardzo dużo. Tak, no to, to, jest, to jest bardzo duża ilość. że no. mamy tam posłowie, mamy szkicownik, mamy nieopublikowane strony. Mhm. Naprawdę sporo, sporo. No i są, te, te, są też te komentarze, które mi się tak strasznie podobają, że to nie są tylko takie suche szkice, ale gdzieś na przykład, o, że tutaj tą postać wymyśliłem wtedy i wtedy na podstawie mhm. tego i tego. I to też pokazuje, jak wielki zakres. Research'u został wykonany przy, przy Helboju. Chociażby tam w posłowie jak jest ta e, historia o pobycie Hellboy'a w Afryce, mhm. e, że ile miał pomysłów, że znalazł jakieś fajne legendy i że jeszcze je zgłębiał, ale nie było jak ich wykorzystać i je trzymał, trzymał, aż w końcu znalazł sposób. Mhm. Naprawdę super. Tak, re Rewelacja. No i ja kolejny raz bardzo się cieszę, że mamy tego Hellboy'a w takim wydaniu, bo po cały czas mi się strasznie podoba. To, ta ta czerń na okładce, na grzbiecie, ta, ta czaszka na grzbiecie, no to jest cudo po prostu. Eee, cena okładkowa 90 zł, więc e, można. No za 3 tomy tak naprawdę. Mo mo można spokojnie łapnąć to za gdzieś około 70, może nawet mniej. No a zdecydowanie warto, ponieważ jest to komiks naprawdę rewelacyjny, jeżeli wcześniej nie znaliście Helboja z jakiegoś powodu, e, warto... To w końcu nadrobić i nie przejmujcie się tą trójką na grzbiecie, ponieważ faktycznie, tak jak Andrzej wspomniał, no można w Hellboya wskoczyć. Tak, chociaż y, tutaj. Może, może... niekoniecznie za za za zaczynając od wyspy albo Nie, czy... nie, od, od wyspy byłoby już faktycznie ciężko. Natomiast mhm. wskakując tutaj, parę rzeczy sobie zaspoilerujecie, zwłaszcza z Obudzić Diabła. Mhm. Bo część jest wspomniana, że tu, tu, tu, ale na przykład te postacie występujące w komiksie się nie pojawiają. Mhm. Natomiast. Tutaj no, Zdobywca Czerw może trochę rzeczy, rzeczy napsuć, natomiast dalej nie zmienia to faktu, że te historie dalej będą świetne, nawet jeśli wiecie jak powiedzmy postać A skończyła i dlaczego w Zdobywcy Czerwiu się pojawia, mhm. no, no to jednak e, czytając Obudzić Diabła nie znacie jeszcze tej postaci dokładnie no i kolejny tom tutaj z tego co widzę sierpień sierpień więc idzie to bardzo szybko do końca roku ma być ich chyba 5 albo i nawet 6. plaga żab tom drugi w czerwcu więc kurczę lata chwila no te, tego hellboya te, trochę się obawiam czy to nie będzie jednak mimo wszystko za duże tempo z, z publikacją hellboya ale, ale trzymam kciuki za to żebym się mylił i tempo było idealne no to praktycznie co, co, co drugi co drugi miesiąc coś wychodzi nie jest, mhm, jest ale z Partigo jest podobnie w sensie jest tak jest Hellboy jest BBPO jest miesiąc przerwy i Hellboy BBPO, No uf, kurczę super e, tylko jak na to wszystko zarobić ale tym się będziemy martwić kiedy indziej natomiast ja jak najbardziej polecamy kolejny raz no to co na moment odchodzimy od Egmontu na moment odchodzimy. tak bo zaraz wrócimy do Wróć Egmontu, Egmontu. jeszcze ja, tak, ja, A, tak ja, ja, ja jeszcze wrócę na momencik A, dobra ja natomiast przejdę do jednego z naszych największych, najmilszych zaskoczeń z zeszłego roku. O obecnego również. Tak, ciągle podtrzymujemy, mhm. chociaż już nie jest to zaskoczenie, tylko jest to jakby wyrobiony, zasłużony poziom. I chodzi oczywiście o wydawnictwo Mandioka, które um, ma możliwość pokazania nam komiksów z Ameryki Południowej i czyni to dość regularnie mhm. i z bardzo dobrym wyborem tych komiksów. Tym razem jest to Warpaint, którego twórcą jest Renzo Podesta i jest to, jak zresztą komiks sam się określa, samotniczy epos w trzech aktach. I jak najbardziej się z tym zgadzam, ponieważ jest podzielony po prostu na trzy akty ofen. Mhm. I, hm, jeśli chodzi o, o cały komiks... Powiem tylko szybko o wydaniu. Mam wrażenie, że ten komiks nie chciał być czytany, ponieważ z uporem maniaka zamykał mi się w rękach, jak go czytałem. Nie wiem, czy to jest kwestia e, tego wgniecenia tutaj. To na pewno ma jakieś swoje fachowe, fachową nazwę, to zagięcie przy grzbiecie okładki. E, natomiast czasem otworzenie i utrzymanie go otwartego było problemem, natomiast po dwóch czytaniach już się bardzo ładnie przystosował do tego. E, chyba pierwszy komiks też, który mam w takiej formie wydany. Miałeś coś podobnego w rękach? Taka nie nie, wiem, półtwarda okładka? Nie, nie. Znaczy, to, totalnie nie nostalgia tak ta wygląda mniej więcej, tylko bardziej się chciało otworzyć okay. podczas, podczas lektury. Dobra, a teraz przechodzimy do samego komiksu. Mhm. Warpaint, barwy wojenne, chyba tak bym to przetłumaczył na, na, na polski. I bardzo fajne też nawiązanie. Wydaje mi się, że w tych trzech aktach styl graficzny, który autor stosuje jest troszkę różny. Od, oczywiście są to de delikatne zmiany. Komiks cały jest czarno-biały. I e, na początku pie pierwsze te kadry, które mamy, bardzo mi przypominały twórczość Bena Templesmitha. Mhm. E, lubię. Co lubię. oczywiście jest na plus. Lubię, lubię, tak. E, bo Ben Smith e, zawsze spoko. Natomiast e, śmiem twierdzić, że ręcu podesta, odkąd go poznałem w takim razie, też, z, też spoko. Zwłaszcza, że możecie sobie zobaczyć jego pracę na Facebooku i wyglądają naprawdę super. i Mam nadzieję, że jeszcze czegoś od tego autora się doczekamy w Polsce, być może w kolorze, bo jak zobaczyłem jego pokolorowane prace, naprawdę kosmicznie wyglądają. I, i mamy tą strukturę e, trzech aktów. W pierwszym bohater e, wychodzi z założenia po krótkim monologu, że mówmy mało, lecz konkretnie, więc jest mało słów, dużo opowiadania. Obrazem i bardzo fajnie poprowadzone są panele komiksowe, tutaj. A tak króciutko o czym jest Warpaint w zasadzie? Do tego zmierzam, ponieważ a, a, okay. e, ciężko powiedzieć dokładnie bez zaspoilerowania wszystkiego. Jest Aha, o. To może uniknie. E, jest m. o wojowniku jest o tym, czym jest dla wojownika wojna. Tu jest taki motyw, że postacie, które się pojawiają, nazywają go różnymi imionami. I on mówi, że to nie jest jego imię. Ale każda z tych postaci najwidoczniej była wojownikiem, więc jest jakby o idei wojny dla wojownika, czym to jest, jak wygląda jego życie i czemu decydując się na taką ścieżkę jak wojna jakby zostajemy trochę z ograniczonymi wyborami w życiu już. Komiks zdaje dużo do myślenia i po przeczytaniu no, trzeba się zastanowić nad tym co się przeczytało i jaki mamy stosunek do podejścia, które główny bohater tutaj ma. Duży plus jest taki, że tego bohatera naprawdę da się lubić. Normalnie jakiś ludobójców, mam nadzieję, że ludzie nie lubią, chociaż różnych ludobójców ludzie noszą na koszulkach, mhm. ale tam różnie bywa. Wyjątkiem są koszulki z Halem Jordanem, bo to wtedy nie był sobą. On nie wiedział. Natomiast ta zmiana imion, o której mówiłem, jakby ewolucja idei, przedstawianie tej idei z różnych stron i tego, po co wojownik tak naprawdę walczy, czy o coś, czy o to, żeby zginąć i tak dalej, i tak bardzo, dalej, bardzo pięknie jest tutaj opowiedziane w tym, bo mamy zarówno czyny w pierwszym akcie, mamy bardzo długą rozmowę w drugim akcie, no i to takie olśnienie, powiedzmy, które oferuje nam e, akt trzeci. Nie daje, tam, nie daje nam też nic wprost, oprócz tego, co główny bohater sądzi o swojej misji jakby życiowej. Mm -hmm. I e, w połączeniu z tymi świetnymi rysunkami, które mają bardzo dużo mroku i są takie bardzo... Nie, nie, nie chcę używać jakichś zbyt dużych słów na to. Są bardzo takie eteryczne, tak jakby... Udało się autorowi ukazać sferę duchową e, głównej postaci i według mnie wyszło to świetnie. Więc e, z takim trochę zacięciem filozoficznym komiks o etosie wojownika, o sensie wojny i o tym, że od niektórych rzeczy nawet jakbyś chciał, to nie możesz się uwolnić. Ja bardzo polecam. Świetny kolejny komiks od wydawnictwa Mandioka w dziwnej twardej oprawie. Pół Nie, ja, ja, ja na to mówię pół miękka, więc... To Albo ma. półtwarda, to, to chyba jak z optymistą ma. i szklanką. To pewnie ma jakąś swoją fachową nazwę. Na pewno. Natomiast ja tylko tak chciałbym dopytać, ponieważ mówiłeś, prawda, i o Barasach, i o e, tym poprzednim komiksie od wydawnictwa Mandiogi. PSO, mhm. właśnie, dziękuję. I w obu przypadkach mówiłeś, że były takie... Nie da się tutaj zgubić w kadrach, tak. Aha, to, no to jest, Spodziewałem się tego pytania. Mhm. E, nie, komiks jest... E... Jeśli chodzi o rozłożenie graficzne, jest tak oszczędny w kadrach, że trzeba by się postarać, żeby się w nim zgubić, to, to jest inna sprawa. Mhm. E, plus to takie trochę małe obrazy, bo często na przykład e, służą, e, powiedzmy, e, plansza, która jest końcem pierwszego aktu, e, jest dla mnie trochę takim e, teatralno-filmowym zasłonięciem kurtyny, więc bardzo dużo symboliki też w układzie kadrów moim zdaniem, się tutaj pojawia dlatego że te kadry się coraz bardziej zwężają pod koniec mm. pierwszego aktu uważam to za naprawdę naprawdę fajny zabieg okay. także nie tu się nie da pogubić okay. więc jeszcze tylko hy, hy, szybki szybkie informacje cena okładkowa na okładce 49 zł na stronie wydawnictwa na pewno taniej więc co? polecamy tak jak najbardziej okay. natomiast powrót do egmontu na chwilę na chwilę obecną odcinek na Chwilę obecnego odcinka ostatni komiks z segmentu dzisiaj, Ex Machina, ten pierwszy, czyli kolejny komiks z Vertigo, który nie do końca jest z Vertigo, ale wciąż jest fajny. Ex Machina, Brian Vaughn, Harris, tutaj... Jeszcze chyba mam na okładce Wildstorm. Tak, Tak, tak, widziałem na kup pan komiks, jak niedługo po ogłoszeniu Ex Machiny ktoś sprzedawał oryginały, i to, to jest cudowne, bo masz pierwszy, pierwsze dwa tomy tam gdzieś są, jest logo Wildstormu, później przez parę tomów jest, jest logo DC, a na ostatnim jest logo Vertigo. He he. Więc no tutaj mam, jako że Ex Machina kupiłem sobie na Pyrkonie, to miałem też okazję po, o, jaki ładny. odstać w kolejce po, do Tonego Harrisa i mam... Musiałeś hmm. zapisać swoje imię? Tak, tak, tak mhm. trzeba, trzeba było i to jest o tyle fajne, że mhm tak a propos jeżdżenia po Pyrkonie z każdej możliwej strony, no to na MFC to nie dawali karteczek podpisanych to jest moje imię, nie przekręć go, a na Pyrkonie dawali. <ścoughs> widzicie można, można. Ale jeszcze tak wtrącę, gdy był autor metra Dmitry Gulowski, Głuchowski. Głuchowski, to on jego te kartki i tak nie obchodziły on po prostu patrzył he he, i tam jakąś cyrylicą ci, ci coś tam podpisywał te książki oczywiście Głuchowski był rok temu, dwa lata temu, w sumie nie pamiętam no ale tak, tak to wyglądało natomiast jeśli chodzi o Ex Machina, mamy tutaj komiks, który w oryginale był wydawany od początku do końca przez Wildstorm później tak jak wspomniałem wydania zbiorcze to przechodziły a to tu, a to tam, w końcu udało się wydać całość. My na szczęście będziemy mieli jednorodnie graficznie i, i logosowo, No, ale to nie jest najważniejsze. Ex Machina opowiada historię Michela Handreta, który, no tutaj historia jest prowadzona dwutorowo, poznajemy go jako burmistrza Nowego Jorku, Natomiast dowiadujemy się też po, dro po drodze, że wcześniej działał jako superbohater, który nazywał się e, The Great Machine, tutaj, e, wspaniała maszyna, niezbyt oryginalny ten, ten pseudonim, ale mm, też zakres superbohaterskich umiejętności jakoś super wybitny, Nie? Za, Natomiast, ale, ale taki realistyczny. Tak, fajne, jak, fajne, jak jakby patrzeć sensie, no. też e, na to jak historia, ja Jeszcze szczerze nie pamiętam co było w którym tomie już. Mhm. Natomiast jakby patrzeć na to jak Great Machine działał i mm. jakby jak on został tym Great Machine to też raczej tak, tak. trochę bo mógł, ale nie do końca wszystko było przemyślane, <grym> co bardzo fajnie podbudowuje tą postać jakby to jego startowanie na, nie on jest burmistrzem Nowego Jorku tak się. Aha. i jakby podbudowuje to, że teraz jest burmistrzem, a zaczynał zupełnie gdzie indziej. No Właśnie to, to jest to, co chciałem e, dokończyć, że z, e, w, w pierwszym tomie jest fa fabuła prowadzona dwutorowo, gdzie z, z jednej strony widzimy Michela Handreta już jako burmistrza, podejmującego konkretne decyzje, czasem łatwiejsze, czasem trudniejsze, zmagającego się z różnymi problemami właśnie typowe, typowymi dla urzędu, e, jakim dla tak ważnego urzędu, jakim jest burmistrz Nowego Jorku, no a z drugiej strony też widzimy te jego początki jako Great Machine, gdy w, w współpracował ze swoimi e, przyjaciółmi, e, gdy no właśnie nie, raz mu szło, raz mu nie szło i y, ca, całość jest sprowadzona właśnie w taki, w taki dwutorowy sposób. No, oczywiście wydanie jak Montu dwa tomy w jednym tomie cały czas cały czas spoko, bardzo mi się to podoba, więc od razu dostajemy 11 zeszytów w, w, tym, w tym pierwszym tomie, jest jeszcze wstęp Brada Meltzera, który można sobie spokojnie pominąć jak większość wstępów i przynajmniej ja tak robię, nie wiem, jak ty, czy, czy ty czytasz wstępy do komiksów, mi się, mi się po prostu już nie chce, to jest jedno um, i to samo w każdym komiksie. Zależy do którego, w Helboju zawsze czytam, mhm. kiedyś w Einsnerze było, nie, nie pamiętam czy to było w Nowym Jorku, czy nie, chyba w historii Chyba życie w obrazkach było zakończenie jednego, jednej historii podane i to mnie trochę zniechęciło. Mhm. E, natomiast, jeśli to jest akcyjniak, to nie. <laughs> natomiast e, pewnie bym przeczytał w Ex Machina. Znaczy, w X Machina. Chyba, że to jest takie marketingowe zrutu, że komiks jest fajny i go czytajcie. Tak, tak, właśnie tutaj. Bo... Uważam, dobra, że X Machina też miała lepsze okładki swoją drogą jako serię niż te, które są wybrane na wydania zbiorcze. Tak, tak, to, jest, to samo twierdziłem przy skalpie, ale no. to, to jest fakt. E, natomiast e, to nie jest typowe superboaterskie, superboaterszyzna. Bar tak, bardzo e, mnie to cieszy, to jest przede wszystkim polityka fiction, fiction. No, no, no. z elementami superboaterskimi i no, Brian von. E, więc jest w formie to, wtedy więc, bardzo więc jest to. Jest to e, w, rozpoczęte w świetny sposób. Brian Von ma to do siebie, że on świetnie potrafi swoje komiksy rozpocząć. Różnie je różnie, kończy. Różnie je kończy. Tak, I z Ex Machina jest... No tutaj akurat ja nie ukrywam, że znam tą serię w całości. Gdy ukazywała się w oryginale byłem wielkim fanem i czytałem ją od początku do końca w zeszytach. Więc ja wiem jak Ex Machina się kończy i to jest ta seria, którą Von zrobił dobrze zakończenie. Tutaj te, te, tak powiem już od razu. Natomiast pierwszy tom jest y, tym momentem, w którym y, musimy się wkręcić w daną historię, zobaczyć czy te postacie nam pasują, czy, y, czy prowadzenie fabuły jest spoko. No i jak dla mnie Ex Machina, pomimo dość przyciężkawego tematu, wydaje mi się, że no, wiesz, polityka to nie jest jakiś tam wyjątkowo nośny w komiksie temat, a tymczasem no. A, a tymczasem no, okazuje się, że tutaj, zaczyną, no, wiesz, nie licząc jakichś prawda, futurystycznych wersji prawda, nazistowskich dzi dziwnych rządów czy coś, coś w ten deseń, nie wiem, typu Superman, czerwony syn, no to takie nie, nie do końca. Nigdy, nigdy nie byłem fanem czerwonego syna. Natomiast tutaj ta polityka jest, jest prowadzona w taki... Całkiem fajny sposób bo widzimy że e, główny bohater ma, ma różne dylematy związane z tym czy jego decyzje powinien e, po, znaczy jakie podjąć decyzje nie czy one są dobre mm -hmm. czy nie dobre, tylko jakie podjąć decyzje bo tu, tu się ko narazi komuś jak powie coś innego to się narazi komuś innemu i generalnie jest, ten, jest to wszystko to patrzenie w słupki sondaże jakieś tam e, rzeczy które czysto teoretycznie niekiedy nie powinny być w ogóle ważne, ale jednak się okazuje się, że są i ta, ta, ta warstwa polityczna w eksmachinie. Yy. No mi się to czyta fajnie e, czy, czytało się to dobrze. No, nie nie nie zestarzała się też tak, ta historia. Tak, prawda? Nie to... dłużyło się to choć, aczkolwiek też wychodzi tutaj trochę won e, w takim sensie że jestem pewien że mnóstwo osób czytających Ex Machina zaraz powie że wszystko to co tutaj jest pokazane to to co Mitchell myśli e, jakie decyzje podejmuje że to, to jest pogląd, że to są poglądy autora i no jak to z polityką zbywa, bywa, z połowa się z, zgodzi, połowa się nie zgodzi. Więc jeden z takich ważnych wątków w tym, w tym tomie to jest e, zezwolenie na ślub homoseksualny. E, I no, to jest, no, wiesz, żyjemy w takim momencie, w takich czasach, gdzie... Te... No zobacz, też, w którym roku powstawał ten Tak, komiks, tak, tak. To ten, też jest... I właśnie dlatego uważam, że mm, gdy Ex Machina zaczynała swoje, swoje ukazywanie się w Stanach, to ten temat nie był tak mocno triggerujący wszystkich jak obecnie jest. Przynajmniej takie odnoszę wrażenie. Myślę że w Stanach był bo ich to dotyczyło. Natomiast teraz u nas na, na naszym jakby poletku wydaje mi się że to jest bardziej do czucia i w dobrym momencie komiks się ukazuje. a Jak jeszcze mówiłeś o polityce że tak w mhm. komiksach to próbowałem w głowie znaleźć sobie jakieś tytuły na szybko, które były związane moim zdaniem z polityką które uważam za dobra. Mhm. I Briggsland, uważam, że jest mocno związany politycznie. Mm -hmm. e, Wiecznie nieodżałowane Saucer County, które wychodzi na nowo, ale go nie zbieram. E, I wydaje mi się, że DMZ też jest polityczne. Hm. Znaczy, może to są jakieś aspekty polityki, a nie komiksy o politykach. No, właśnie, Z wyjątkiem Saucer County. No właśnie, właśnie <grym> chciałem, to... chciałem powiedzieć, że faktycznie, że te tytuły, które podałeś pasują do tej definicji, powiedzmy, którą ja podsunąłem i dlatego dobrze by było, żebym doprecyzował, gdzie chodzi mi o komiksy o politykach tak, per se. Teraz też sobie to uświadomiłem, że mogło ci o to chodzić. I Soser Country jest faktycznie dobrym przykładem komiksu, który też świetnie to pro, prowadził, tylko że żeby... go skasowali. No, nie musieli go skasować. Natomiast oczywiście. Ex Machina dla mnie osobiście jest też takim tytułem, który w czasach, kiedy na nowo się wkręcałem w komiksy, mhm. to było jednym z takich standardów tych komiksów, które są nowsze niż Sandban, mhm. które trzeba przeczytać. Zawsze był przeczytać Ex Machina Zacznij czytać Skalpa, bo wtedy Skalp jeszcze wychodził, jak, jak zaczęliśmy zbierać na nowo komiksy. Ale Ex Machina zawsze była jednym z tych wyznaczników. To wyszło niedawno, ale będzie mega klasykiem. I tak się stało. Mm -hmm. Natomiast ja, jeżeli o mnie chodzi o Ex Machina, to ja też no, mniej więcej na nowo się wkręcaliśmy w komiksy mniej więcej w, tych, w tym samym okresie. <coughs> ja tam może troszeczkę wcześniej, no ale do dzisiaj i to może wiele osób się z tym nie zgodzi, ale dla mnie do dzisiaj Ex Machina jest o tylko wyżej od Y nie tylko z powodu tego, że do dziś nie, nie do końca mi się podoba sposób, w jaki Y został zakończony to, to jest chyba najczęstszy argument i ten z którym się niestety bardzo zgadzam przy mhm. Y tylko y, też na przykład Y wydaje mi się że był troszeczkę za długi, a w te, te 50 numerów, czy ile tam tego było i znowu to zrobiłeś tak, tylko wiesz, telefon mam wyciszony to, że jest połączony z tabletem, to jak mogłeś. W każdym razie ta, ta eksmachina nie ma takich dużych, ma, ma fajniejsze postacie, bo y, na przykład w y, Jorik mnie momentami strasznie irytował, te, te jego y, naiwne zachowania. Y, natomiast Michel Hundred jest, jest takim, z takim politykiem, na którego bym zagłosował, o tak bym powiedział, a, a mój stosunek do y, kwestii politycznych jest ostatnio bardzo, bardzo oziębły. Y, natomiast jeśli chodzi o rysunki, Tony Harris tutaj w bardzo dobrej formie. On wcześniej zasłynął robieniem tego Starmana dla, dla Jamesa Robinsona, gdzie to też trwało latami. Te omnibusy Starmana, chyba ich z pięć wyszło, nie? Tak, mam jeden. No to tutaj str strasznie długi ran. Natomiast przy Ex Machinie, no wiadomo Wildstorm to tam ten e, miesięczny cykl wydawania był taki umowny, tam jak trzeba było troszeczkę więcej czasu <klaski> planetary, to... E, to można było spokojnie sobie przedłużyć tam o drugi czy o trzeci miesiąc, więc Tony Harris tutaj nie robił takiej masówki, że lecimy, dawaj, ta deadline i tak dalej, tylko miał czas, miejsce i okazję na dopracowanie tych rysunków. Te rysunki wyglądają cały czas bardzo fajnie. Jakbyście sobie zobaczyli jeden z nowszych komiksów z rysunkami tonego Harrisa, na przykład bardzo szybko skasowane Chin Music, to tam już było widać, że tak, a to już nie jest to samo mhm. I, i właśnie m, jeśli chodzi o Tonego Harisa, Ex Machina jest moim zdaniem jego szczytowym osiągnięciem. M, no aczkolwiek z drugiej strony nie jest to rysownik z najwyższej o, półki, ale jest bardzo dobry i bardzo solidny. I tak, tak bym właśnie określił warstwę graficzną w Ex Machina. M, Moim zdaniem zdecydowanie ciekawy komiks, bo nie zestarzał się po, pomimo tego, no, on ma 10 lat na karku. No to, to, to, to... Ale wiesz, że są komiksy, które mają mniej i potrafią się zestarzeć. Tak, dokładnie, jak najbardziej. No, ale Ex Machina jest takim wciąż aktualnym i wciąż w, wkręcającym To, to jest ciek... trochę smutne w pewnych mm. aspektach mm. aktualności tego komiksu, ale jest na pewno godnym uwagi komiksem i to, że obecnie mamy na rynku i Stona Boy, i Transmetropolitana, i Ex Machina, uważam, że to jest Taka solidna podstawa, może kolumny tego, co zbudowały, nie chcę mówić niezależny, bo w żaden sposób to nie jest niezależne, mhm. nie super bohaterski e, amerykański komiks, ten z dużych wydawnictw, mhm. który jest. Bo oczywiście to, co było e, publikowane w Top Shelfie, w Drone and Quarterly i w całej reszcie, e, te, Boże, niszowy to bym kogoś obraził. E, nie super bohaterskich mediów to, to jest oczywiście inna historia natomiast to, że to były czasy w których, no nie, nie ukrywajmy DC bo przecież tym zarządzali uh, jeszcze im się chciało uh -huh. i jeszcze mieli jakieś pomysły dokładnie i tutaj pomysł jest bardzo fajny i wykonanie jest również jak najbardziej e, dobre tom pierwszy zdecydowanie polecam Cena okładkowa 90 zł bez grosza, tak jak wspomniałem twarda okładka, dwa tomy w jednym tomie więc całość się zamknie Prawdopodobnie w pięciu, pewnie coś pomyliłem. Natomiast tom, w pięciu, w pięciu. natomiast tom kolejny w październiku tego roku, więc to nie będzie wrzucane co, co dwa miesiące kolejny tom, więc można spokojnie sobie mm -hmm. na, nadrabiać. Znaczy, czytać i nie, ba, nie bać się tego, że skończysz czytać pierwszy tom i musisz lecieć od razu po drugi. Więc kolejna rzecz, którą, którą polecam. Znaczy wiesz, lepiej przeczytać jeden tom i lecieć po drugi niż przeczytać jeden tom i dokupić cztery, które jeszcze zdążyły wyjść za ten czas No, no a z drugiej strony też można przeczytać jeden tom i czekać trzy lata na kolejny ben karty z południa da, da, da. No -M -Z -M -Z No, okay, Co my tutaj mamy dalej? Przechodzimy do e, części azjatyckiej z elementami polskimi, prawda? Ty, rzeczywiście. Tak się to ułożyło w programie, że jest bardzo azjatycko. Mm -hmm. A, dobra. Więc komiks, o którym ja chciałem powiedzieć, to jest Polife. Autorką jest Keiko Kikawa. I jest, pod tytułem komiksu jest Moje życie jako Japonki w Polsce. Jest to komiks wydany przez studio JG. Kosztuje 16 z bez grosza. I jest tak naprawdę w większości zbiorem pasków, które dotyczą, jak się można domyślić, życia Japonki w Polsce, oczami Japonki. Co też jest ważne, bo raczej nikogo by nie interesowało życie Japonki w Polsce, oczami nie Japonki. I tutaj, yy, tak, owszem, i tutaj warto od razu dodać, że pojawiła się też druga publikacja z odwrotnym kierunkiem: życiu Polaka Pol w, Japonii, w Japonii, oczami Polaka. Tak dokładnie i tutaj mi się bardzo podoba zabieg, który jest na początku mamy otwarcie i przez to, że wszystkie paski, które się pojawiają w komiksie czytamy pionowo to dla pewności, żeby nikt czegoś sobie tam nie ustalił inaczej mamy tylko i wyłącznie na pierwszej stronie jakby kolejność czytania 1, 2, 3, 4 i później już wchodzimy równo w styl, w jakim jest to publikowane, co uważam za bardzo bardzo fajną Rzecz. Natomiast jeśli chodzi o e, samą zawartość. Mm, no ja się dobrze bawiłem, myślę, że mamy tak kulturowo, mm, ciągnie nas do tego, co inni o nas myślą. Jednym z, e, jedna z rzeczy, która też na to wskazuje, że masz dostęp do czegoś tak wielkiego, jak. Google Maps, czytam Google Earth i sprawdzasz, jak wygląda twoja chata, naprawdę, jak masz, wiesz, dostęp do niej. Możesz sobie zobaczyć, jak drogi w Oregonie wyglądają. E, e, e, e, swój adres, e, oczekaj, czy coś stoi pod domem. Ha, ha. O, to ja robię grilla. No to byłoby straszne. Natomiast e, tak, czy jak jest to wciągające i e, zostałem wessany przez tą publikację, tak naprawdę, czytałem ją. Tak, tak się wtrącę, na moment właśnie sobie uświadomiłem, że nigdy tego nie zrobię nigdy nie, nie, chaty nie sprawdziłeś nie, nie, nie na mapach? sprawdzałem mapę? na Google mapach, jak wygląda moja chata. Za to, co, co ja sprawdzałem na Google mapach, to o, chłopie. No i bardzo dobrze, bo do tego służą. Mm -hmm. Chyba, że jakieś złe rzeczy sprawdzałeś. Nie, nie, nie. Na przykład jakieś pętle tramwajowe, jak wyglądają. <laughs> Takie tam głupoty, gup, nie? Jakieś węzły autostradowe z lotu... E, Te amerykańskie z... są niezłe. Tak, tak, właśnie. Wracając amerykań... do, no, no, no. No. <laughs> do Polife e, i przeżyć autorki e, Keiko Kikały, Mm, bardzo y, dużo fajnych rzeczy, rzeczy, z których sobie wydaje mi się, że często nie zdajemy y, sprawy, bo są dla nas mega oczywiste, jak szybkie babcie, jak przyjeżdża bana i chcesz sobie wsiąść, ale babcia, która ledwo stoi, cię wyprzedza i zdąży zająć wszystkie miejsca naraz jakimś cudem. Y, coś, czego się trochę bałem jakby też przy obecnych nastrojach y, w Polsce... Bardzo się cieszę, że nie ma tutaj złych rzeczy. Znaczy, są wspomniane, ale dominują miłe rzeczy. Albo zastanowienie jakby niezrozumienie przez różnice kulturowe, natomiast nie jest to coś złego. Więc to uważam za, za bardzo fajną rzecz. I mam nadzieję, że będzie kontynuowane, ponieważ chciałbym poczytać trochę więcej tego. I a, jest jedna rzecz, która mnie tutaj zastanawia. Często są dopisy na dole i mam wrażenie, że to zaburza symetrię strony, że mogłoby być podsunięte 2 mm wyżej. Mm -hmm. I, I Mówi to osoba, która <gry> nigdy w życiu nie miała porządku na biurku, a ta, ta, takie rzeczy tutaj zauważa. E, scenariuszowo jest naprawdę super. Jest y, większość zawarta w czterokadrowych paskach. Czasem pojawiają się takie wtrącenia y, na całą, całą planszę. Więc to też jakby. E, myślę, że to spokojnie mogłoby w jakiejś gazecie się ukazywać, tylko że chyba za mało osób już czyta gazety, żeby to miało sens. E, tak czy siak. No, wciąż więcej niż komiksy. No, chyba tak. Chociaż kto to wie, gazety nie wychodzą w kolekcjach z panoramą, o, o, faktycznie. E, Scenariuszowe jest bardzo fajnie, rysunkowo mi bardzo odpowiada jakby ten sposób. E, nie przeszkadza mi sposób mieszania karykatur z powiedzmy bardziej mangowymi rysunkami bardzo fajna rzecz i jest bardzo śmieszny śmiesznie napisany wtedy kiedy powinien oczywiście też jest śmieszny i jest mega wciągający i mega ciekawy ponieważ jest tak jak hip hop powinien być jest prawdziwy i widać, że jest pisany z czyichś przeżyć, a nie z wymyślonych historyjek Także e, forma reklamowania tego własną osobą i własnymi przeżyciami jakby podbija wszystko, co tutaj e, mamy. Dlatego mam nadzieję, że zobaczymy jeszcze kolejne tomiki. Chciałem, nie, nie wiem, czy powiedzieć kilka, bo kilka w pewnym momencie przejdzie w, w jakąś określoną liczbę. Chciałbym, żeby kolejne tomiki się ukazywały, albo żeby kolejne paski się po prostu w jakiś sposób o, ukazywały. A może webcomics? Na pewnie bym o nim zapomniał, wiesz, to jest Aha. chyba największy problem webkomiksów dla mnie. To spokojnie, ja też ro, rozumiem, bo na przykład całkiem niedawno znowu zmieniając lekko temat. Gdzieś mi się tam wyświetliło, że 25 pasek losów już jest dostępny hożity. Bo... To wreszcie mogę obejrzeć te post 22, które ominąłem. No to szczerze, ostatnim webkomiksem, który tak naprawdę regularnie e, czytałem, był Gaters. To dawno. Bardzo dawno, a później było tak, że znajdowałem jakiś komiks i go czytałem do oporu. Mhm. I później jeszcze go tam ewentualnie trochę, trochę doczytywałem, ale wracam tak do webkomiksów wiesz, raz na rok i czytam to, co się ukazało. Natomiast, e, jeśli Polife byłoby webkomiksem, to obiecuję, że byłbym w miarę na bieżąco. Jest naprawdę fajny, nie kosztuje dużo pieniędzy, e, można się pośmiać, można się pośmiać z samych siebie. Z jakby z dużej ilości absurdów, które nas otaczają, jak spóźnienia pociągów i, Oj, tak. i zobaczyć jakby naszą, naszą sytuację, miejsce, w którym żyjemy z innej perspektywy, co tak naprawdę jest bardzo trudne do zrobienia, bo jednak mamy normy zachowania i wszystko, z czym zostaliśmy wychowani, przywykliśmy, etc., więc sprawdźcie ten komiks, studio J JG, Polife, Keiko Kikawa, 16ziko, mhm. znak jakości, jak jakiś będziemy mieli to też wklejmy. Trzeba w końcu jakiś wymyślić. Tak, trzeba jakieś wymyślić i trzeba znaleźć kogoś kto go narysuje. Więc... Okej. Okay. Natomiast ja mam rzecz, którą kupiłem ponownie na Pyrkonie, chociaż tym razem tego kompletnie nie planowałem, bo tak się interesuję planem wydawniczym, wydawnic mangowych, że... E, nie wiesz co wychodzi. Tak, że nie wiem co wychodzi. Podchodzę sobie radośnie na stoisko JPF-u, kupić cztery egzemplarze Dragon Ball Super, ponieważ zostałem wysłany z misją kupienia ich już aż czterech. E, no i obok tegoż drugiego dra Dragon Balla leży sobie... Jacko z galaktycznego patrolu i tak spojrzałem na okładkę mówię e, kurde, ty, ty tyś był w tym anime no wziąłem to do ręki przejrzałem patrzę nazwisko Akira Toriyama i bez, bez tam asystentów podanych chociaż wiadomo w mangach asystenci nie zawsze są podawani no ale przy Dragon Ball Super mamy scenariusz Akira Toriyama rysunki i tam jest ten odpowiedni pseudonim jak rozumiem że jest to pseudonim natomiast tutaj jest tylko i wyłącznie nazwisko twórcy Dragon Ball a więc stwierdziłem a sprawdzę Jaco z Galaktycznego Patrolu jest jedną z postaci, która się pojawia w Dragon Ball Super zarówno w manze jak i w anime ma tam pewną rolę do odegrania w dotychczasowych dwóch tomikach mangi raczej jest takim bardzo drugoplanowym bardzo drugo, drugoplanową postacią i tutaj na łamach spin-offu tak to myślę można spokojnie nazwać może, może zabłysnąć historia w dużym skrócie polega na tym, iż Jacko, musi, Jacko przylatuje na, na ziemię, by zapobiec wylądowaniu tam kapsuły z sajaninem ponieważ takie rzeczy są nie do końca legalne no i on przybywa, żeby, żeby to wydarzenie się nie zdarzyło jego statek ulega pewnemu uszkodzeniu Lą, ląduje na wyspie, gdzie żyje sobie profesor Wyżerski poznaje też pewną dziewczynę no i co tu dużo mówić, ten jego krótki pobyt na Ziemi obfituje w różne dziwne, zabawne przygody. Generalnie, Jacko z Galaktycznego Patrolu jest takim spin-offem luźnym, nie do końca zobowiązującym. To jest raczej taka ciekawostka. To nie jest coś, co zupełnie odmieni wasze spojrzenie na Dragon Ball, tylko to jest takie powiedzmy uzupełnienie fabuły, ale takie, którego jakby nie było, to nic wielkiego by się nie stało. To widać od samego początku, że mamy tu do czynienia po prostu z takim zabawnym komiksem, który jest jak dla mnie czymś pośrodku Dragon Balla, a doktora Slampa, jeśli chodzi o klimat, bo i z jednej strony mamy tutaj no, typowe żarty o kupach i, o, i, i te, te wszystkie rzeczy, które w, do, w doktorze Slampie były. Ale z drugiej strony jest to też historia taka troszeczkę poważniejsza. Jest jest wątek tam walki o sprawiedliwość, łapania przestępców i tak dalej dla mnie czytało się to całkiem fajnie tak jak mówię, nie, nie żałuję, że kupiłem ten tomik, aczkolwiek gdybym go nie kupił, to bym nie stracił nic wielkiego tutaj Akira Toriyama rysunkowo bardzo fajnie widać, że jest w formie cały czas scenariusz Mógłby być lepszy, ale te, tutaj też e, nie wydaje mi się, by był to projekt, który z, z drugiej strony wymagał jakiejś wielowątkowej, skomplikowanej fabuły na 50 tomów, to jest w końcu Dragon Ball, tu się Piorą po ryjach i zmieniają kolory włosów, im bardziej są wkurzeni. To, co jest fajne, to jest to, że całość zamyka się w jednym tomie. Ma taki początek środek, koniec, taki nie, nie na siłę pisany. Pod koniec fajnie to się zazębia z początkiem Dragon Balla, tego pierwszego mangowego. I widać, że postać Jacko ma pewien potencjał. Wydaje mi się, że. Ten potencjał, bazując oczywiście na anime, nie został do końca wykorzystany, ale tam dużo postaci mogłoby zostać lepiej, tro, troszeczkę lepiej rozwiniętych. Natomiast yy, Jacob przynajmniej może powiedzieć osoby, haha, mam swojego spin A, nie, nie wszyscy, nie wszyscy mo mogą, nie wszystkie postacie z Dragon Ball Super, które są całkiem ciekawe, mogą, mogą to o sobie powiedzieć. Yy, natomiast tak troszeczkę w klimacie, ale nie komiksowo, Dragon Ball Fighters. Cholera, jaka to jest fajna gra. Prawda? Jaki miód. Wow. Aż chyba sobie ją kupię. I to w sensie nie będę czekał na jakieś przeceny cholerne, tylko sobie to kupię, bo na razie grałem na kopii od, od kolegi na PS-ie i wow, kurczę, super. Kim grałeś? A ja kim, kim nie grałem. Kim, kim się dało to, to grałem. A, ale miałeś kogoś, ponieważ ja też swoje kopii nie mam. Grałem mm -hmm. z Bartkiem, z Shinigami Customs mm -hmm. i po tym, jak zagrałem wszystkimi, którzy wtedy byli dostępni, wyrobiłem sobie mniej więcej opinię, kim, kim mi się dobrze grało. No mi się strasznie fajnie grało hitem, mi się strasznie fajnie grało Lordem Virusem. Bro, b... Bo tam trójkę wybierasz, nie? Tak, tak, tak. E, s, ro, ale wiesz, no robiłem sobie różne drużyny, nawet sobie ro, robiłem drużyny złożone e, czysto teoretycznie z największych frajerów, żeby zobaczyć, jak się nimi gra. Stare, ale <śmiech> to, że ja, o... Jamcza ma tam ten jeden chwyt, gdzie atakuje i odskakuje do tyłu, nie, właściwie odskakuje do tyłu i, i z daszem wybiega z atakiem, mm -hmm. mega cios to jest. No spoko, a mi się z kolei strasznie podobał, podobał Krillan jego kombosy, kurcze, które były naprawdę konkretne. Więc, no, zrobiłem sobie czysto teoretycznie drużynę frajerów, czyli jam, jam Krillan i Tenshin i kopałem wszystkim dupy, aż, aż równo, aż fajnie było. Więc e, Dragon Ball e, żyje i ma się całkiem dobrze i e, gra Fighters jest super, Jacko z kosmicznego patrolu jest. Nie tak dobry nie, jak gra, ale... Nie, jest, jest do kupienia całkiem tanie. Czy to jest taki poziom e, półkawki w kiblu? O! O, I to jest taki poziom półkawki blu, dokładnie. Tylko, że e, no, pytanie, czy chcecie sobie kupować za tam te 19 zł, koniecznie coś, co po prostu, te, tak jak Andrzej powiedział, no, na posiedzeniu w publikacji sobie, sobie przeczytać. Bo... No, nie, no, coś musi być na półce, stary, to wiesz. Nie, nie no tak, tam. no, ale ja na przykład preferow, preferuję giganty za 5 zł z antykwariatu, aniżeli, aniżeli Jacko. Hmm, bo po prostu takie. Ale zająłby tam dobre miejsce. Tak tak. myślę że tak to jest to, to, to się nadaje o to się na, nadaje do tego żeby e, tak o żeby ktoś nie myślał że półkawki były jakimś krzywdzącym miejscem nie, nie, bo nie, nie jest. Prostu, to, to, to tam jest rytuał prawda bardzo często e, e, cały od, odbębniany i e, warto mieć tam coś, coś fajnego dokładnie. E, czy Jacko się nadaje do tego myślę że tak bo, bo nie jest to manga wybitna, ale też nie, nie, nie płaczę, że wydałem te e, 16 zł, bo na pyrko nie kosztowało 16, okładkowa jest 18, 90. No i w, w sumie tyle. No to, to będzie jedyny komiks mój dzisiejszy, e, którego nie polecam w 100%. w 100%. Nie zawidziecie się, ale niekoniecznie trzeba go kupić. No to jest dla, dla fanów, tylko mhm. i wyłącznie. To ja teraz przejdę do podsumowania serii. Mhm. Najpierw ja jedną, później ty drugą w pewien sposób. Tak, tak, tak. I w moim przypadku jest to Samurai Jack, jest. który też jest mhm. wydany przez studio JG. Jest. Można powiedzieć, że wciąż w klimatach Japonii. Tak, wciąż w klimatach Japonii. I tutaj mamy, łącznie ukazały się cztery tomy. Tą pierwszy recenzowaliśmy już w odcinku 36, więc możecie sobie to tam ładnie przesłuchać. O, to dawno. No, bardzo dawno, prawda? Mm. I tutaj większość pisał Jim Zoop, większość ilustrował Andy Suriano, ale też bardzo dużo innych osób tutaj to ilustrowało. Jeśli chodzi o podsumowanie całej serii, ogólnie polecam całość. Bo bardzo dobrze się bawiłem, jako ym, osoba, która... No Samurai Jack był emitowany na Cartoon Network w czasach, kiedy ja byłem chyba w Gimbazie? Jakoś tak. No ja, ja Samurai Jacka odkryłem tak późno, że już było po ptakach dawno. Ró hmm. <śmiech> Różnie bywa. No. Tak czy siak jest to um, animacja. pozdrow, Kelen która była dla mnie jakby ważna i chyba czasem z takim bardzo artystycznym zacięciem w tych odcinkach, które były nieme. I to jest też coś, co mnie bardzo cieszy w tym komiksie. W jednym tomie jest historia, która jest całkowicie opowiedziana bez słów, więc jedno z moich wspomnień z Samurajem Jackiem zostało tutaj zaspokojone. To, że pojawiają się postaci, które znałem z serialu, też jest jakby miłym odświeżeniem Pojawia się oczywiście, co nie jest żadnym spoilerem, bo jest na okładce drugiego tomu pojawia się Szkod. Szkod był bardzo fajną postacią. Historia, która też w drugim tomie się rozgrywa wokół niego, jest bardzo fajnie zrobiona. I podobnie jak w serialu, tutaj mamy cztery. Znaczy, to nie jest podobne do serialu. Tutaj mamy cztery tomy, i podobnie jak w serialu, są, jest, są tomy, w którym mamy jakby pojedyncze historie. Sześć powiedzmy niezwiązanych ze sobą. Ale też e, są takie, gdzie e, w Złamanym Mieczu w trzecim tomie ciągnie się praktycznie przez cały tom jedna historia. I e, bardzo fajnie się to uzupełnia, że mamy właśnie, tak podobnie jak rozmawialiśmy dzisiaj o Hellboyu, że w spętanej trumnie mieliśmy historyka, historyka, historyka, historyka to znaczy historyka też jest trochę obraźliwa. <śmiech> zamknięta historia, zamknięta historia, zamknięta historia mhm. i dłuższa historia. I tutaj jest tak samo. E, trochę się bałem zakończenia, ponieważ samuraj Jack yy, ma potencjał na istnienie ludzi, którzy będą krzyczeć, że... E, przypomnij mi komentarze, jak czytaliśmy sobie Standard Thunder Nie, nie, e, nie, bo to się nie nadaje do, do, do, do powtarzania. <grym> tak, ale głównie chodziło o gwałt na dzieciństwie. E, umrzyj. Tak, umrzyj, e, że to robi z nami... Socjalizm i wszystkich komunistów należy gazować. No tak. Tak, <głos> tak było. Internet? Dobra, egzaminy na to powinny być. I tutaj trochę się bałem zakończenia, natomiast uważam, nie wiem jaka jest powszechna opinia, ponieważ się z nią nie spotkałem. Uważam, że. Też, też jej nie szukałeś. To nie, nie inna oszuk, sprawa. Nie się. Uważam, że został bardzo ładnie zakończony. Cały, cała historia. Po tych czterech tomach ma naprawdę naprawdę świetne zakończenie. Jest jedna rzecz, która tutaj trochę zmienia podejście Samuraja Deka. Właśnie w trzecim tomie, co też widać jakby efekty tego w zakończeniu. I no jest naprawdę fajną serią przygodową, taką, do której taką, którą też dość szybko zapomnisz. E, więc e, po roku możesz sobie na przykład ją odświeżyć i dalej bawić się dobrze. Wydaje mi się, że mm, to jest chyba najważniejsze w takim komiksie akcji, żebyś mógł go sobie jakoś w miarę regularnie odświeżać. Ponieważ niektóre rzeczy są tak skupione na fabule, nie mówię, że to jest jakiś, jakiś błąd, e, broń Boże, natomiast uważam, że duże rzeczy się tak skupia na fabule, że... Mm, ona ci się ryje w pamięć i jakby zostaje z tobą na zawsze. I też wydaje mi się, że masz chyba jakieś komiksy, które, które bardzo lubisz, zrobiły na tobie wielkie wrażenie, ale niekoniecznie masz potrzebę je czytać jeszcze raz. Rozumiem. A, ja y tak mam ze skalpem na przykład. Nie wiem, czy mam potrzebę czytać, może jeszcze za świeżo jest. No ja to... Nie, ja akurat do Skalpa z chęcią wróciłem, gdy ukazał się po polsku. Natomiast e, co do Samurai Jacka, bo ta seria była wydawana przez IDW w, w czasach, tak, tak, tak, spokojnie, nie denerwuj się, w czasach, kiedy e, jeszcze nie było planu tej kontynuacji animowanej, która się tak. ukazała. E, I jakbyś miał tak... Nie wyklucza się. Jakbyś miał tak... Aha, nie wykluczają się obie rzeczy. Aha, okej, okay, a, a jakbyś tak miał pobawić się w porównanie, co ci się bardziej podoba historia z komiksu czy z tego z tych nowych odcinków? Nie widziałem jeszcze wszystkich nowych odcinków, wiesz? A, więc tutaj ciężko mi jest się wypowiedzieć, natomiast a, ona jest takim pomostem. To jest tak, jak masz powiedzmy tom, mm, który kończy jakąś historię i powiedzmy tym była animacja, a później masz jakby zbiór spin offów, co się z kim stało. Aha. Więc tak bym to traktował jako takie uzupełnienie do tego, co kogoś mogło wiesz, interesować. Okej, okay, rozumiem. Ja obawiłem się dobrze, że wszystkie tomy są, wydaje mi się, że wszystkie tomy są e, bez problemu e, dostępne, przesadnie drogie, te... no w ogóle nie są drogie, 35 zł kosztują. Co? 5... 35 zł? Mhm. Wow. No to, to, to faktycznie, no bo to jest standard wydawniczy, amerykański, tak powiedzmy w stylu Marvel na Odyssey odrodzenie, a nawet powiedziałbym, że są grubsze te tomy, więc no, grubsze cena, cena jest spoko. No i na końcu każdego mamy galerię okładek, więc też zawsze jest to fajny dodatek zobaczyć sobie jak inne osoby interpretowały samuraja, zwłaszcza, że dużo fajnych rysunków można tutaj znaleźć. Fajne uzupełnienie, tak jak e, wspominałem, całego serialu animowanego. Znaczy, wiadomo, jeśli nie znacie serialu, nie bierzcie się za komiks, e, bo, bo to jest bez sensu. Jeśli lubiliście serial, myślę, że nie zawiedziecie się na komiksie. Tak jak ja się zawiodłem na tym, że IDW nie chciał go wysłać do Europy. A, musiał, <laughs> okay. Tak. E, I bardzo fajnie, że studio J.G. go wydało. I bardzo się cieszę też, jakby, z reszty ich oferty wydawniczej że mamy tam i Adventure Time i Laboratorium Dextera. Atomówki. Atomówki Wie, więc fajne rzeczy związane z Cały, rzecz... cały czas trzymam kciuki za ten super secret coś tam. Super type ta, ten crossover cross battle of death coś tam. To, to, było, to, to by było super to z pewnością bym kupił gdyby się ukazało w Polsce natomiast już tak powiedzmy na zakończenie podsumowanie serii podsumowanie tego co się dotychczas ukazało w języku polskim e. seria Echo, e, -E -K -H o to jest O z umlautem? Tak, O z umlautem jest na okładce I tutaj generalnie próbowałem się zorientować jak, jak to przeczytać poprawnie po języku, w języku polskim, natomiast trafiłem na filmik amerykański, trafiłem na filmik hiszpański, trafiłem na Różne filmiki z różnych zakątków świata każdy, każdy mówił inaczej Więc nie będę korzystał Z twojej rady, żeby kaszleć Po prostu w momencie, gdy mówię, gdy mówię Tytuł będę mówił Eko Eko, lustrzany świat Historia skupia się na młodej Studence o imieniu Furmil Która podczas lotu Boeingiem 747 zostaje wraz ze swoim współpasażerem przeniesiona do lustrzanego świata który właśnie nazywa się Eko. i ten lustrzany świat on bardzo przypomina nasz ale z pewnymi dość istotnymi różnicami jednak mimo wszystko ponieważ y to, co pierwsze rzuca się w oczy, to jest to, że nie ma tam elektryczności. I dlatego na przykład nie ma y, zamiast samolotów pasażerskich klasycznych mamy y, kabiny przyczepione do smoków. Y, nie wiem, wagoniki metra na przykład to są, to są stonogi. I y, strasznie dużo fajnych pomysłów te, te, tam się pojawiło w tym takim alternatywnym lustrzanym świecie. Y, magiczne stworzenia, generalnie du, du, ciekawy świat no i ta y, f, furmil została tam przeniesiona to nie będzie duży spoiler bo to bardzo szybko się, na, już w pierwszym tomie mm, się, się okazuje, ponieważ trafiają tam osoby, które miały zginąć i mają pewien cel w tym lustrzanym świecie. I... Nie zginąć. I dokładnie jaki jest cel Furmil, to się dowiadujemy. W każdym razie seria w pewnym momencie robi się taka mocno komediowa, ale też z dłuższą fabułą, która stopniowo jej, jej elementy są ujawniane. Bardzo fajne jest to, gdy, gdy, gdy czytałem te sześć tomów, które dotychczas się ukazało, wydawca Taurus Media, nie wspomniałem. E, mamy taki schemat trochę podobny, kojarzy mi się to z serialem I Zombie, ponieważ w każdym tomie e, Furmil, w jej ciało wchodzi dusza jakiejś zabitej osoby. Chociaż mówić osoby to, to może niekoniecznie, ponieważ w jednym tomie na przykład wchodzi w nią dusza kota. No i ona zaczyna się zachowywać jak ta osoba i ten duch jest tam tak długo, dopóki nie rozwiąże się zagadka śmierci danej osoby. I każdy tom jest właśnie o kolejnych, kolejnych zgonach. No ale są też te rzeczy, które się przewijają przez całość cyklu, jak na przykład tajemnicze preszałny. preszauny, które są takimi wiewiórkami, formalistami. Mianowicie są w świecie eko takimi urzędnikami, którzy pilnują wszystkiego, i nie do końca wiadomo w sumie, dlaczego to robią, ale wszyscy ich szanują, wszyscy się ich boją i dlaczego, co oni robią, jaka jest ich rola w tym świecie, to kolejne tomy ujawniają. I bardzo mi się podoba to, że Eko, tutaj autorzy to jest, to są Christoph Arlston, który odpowiedzialny jest za scenariusz, natomiast za rysunki Alessandro Barbucci, bardzo mi się podoba ta lekkość, jaką ta, ta, ta seria prezentuje. Ponieważ ona z jednej strony widać ewidentnie, że jest, jest dość poważna, ma, ma taki właśnie swój pomysł na siebie, który jest całkiem oryginalny, fajnie sprowadzony. Postacie są niejednowymiarowe. Dowiadujemy się na ich temat kolejnych, w kolejnych odsłonach pewnych ciekawostek. Jest fajna zabawa właśnie z tym nawiązywaniem do świata realnego. W jednym z tomów pojawia się sposób na przyspieszenie poczty. I ktoś wymyślił, że w sumie byłoby spoko, gdyby takie krótkie wiadomości tekstowe przywiązywać do małych niebieskich ptaszków. I, i to, to, to są takie to są takie y, smaczki, które się pojawiają i to, tego jest dużo w każdym tomie. To się fa fajnie czyta, fajnie się to wyłapuje. Y, rysunkowo y, jest no jest, jest bardzo fajnie, jest tak kolorowo świat eko jest taki jaskrawy jeśli chodzi o barwy i to fajnie jest przedstawione tutaj nie mogę absolutnie niczego złego powiedzieć o warstwie graficznej bardzo fajnie mi się to czyta, to jest jeden z tych takich frankowońskich tytułów w ofercie Taurusa, ja to chyba za każdym razem powtarzam, że to jest tytuł, który nie próbuje nie udaje być czymś jakimś mega wybitnym, to jest taka to jest taki mainstream o, jest po prostu fajny pomysł fajne wykonanie, ale w sumie jak tak sobie czytasz kolejny to mówisz, że to jest taka prosta historyjka, która nie ma ambicji na bycie czymś więcej ale doskonale się sprawdza właśnie jako to czym jest w rzeczywistości jedyne co mógłbym zarzucić temu cyklowi ale to jest też rzecz, którą zauważyłem nie wiem jak, jak u ciebie z frankofonami ja myślę, że całkiem, znaczy to co w Polsce oczywiście nie? i tam parę wyjątków. Tak, bo ja mam taki problem z eko, który mam też przy na przykład She od Taurusa, który mam przy Rani od wydawnictwa komiksowego, który mam przy Lady S od wydawnictwa Kubus. Chodzi mi o to, że nie podoba, znaczy może nie, nie podoba mi się to za dużo powiedziane, mam takie małe momenty irytacji, gdy twórcy w większości oczywiście panowie trochę bez sensu patują na gością i to jest taka rzecz która mnie troszeczkę w tych, w tych tytułach irytuje mówię, mm -hmm. że to nie jest tak że wiesz ocena leci w dół że wrzucam komiks w kąt nigdy na niego tylko, nie tylko że gdyby tego nie było to nie zmieniłoby historii więc po co jest. Dokładnie, no coś w ten decenie, bo na przykład nie wiem, w She, pierwszy tom, który czytałem, tam jest chyba przez pół tomu główna bohaterka biega z Gołymdubskiem po mieście. Mm -hmm. w, w Lady S w każdym tomie jest gdzieś taka scena, w którym główna bohaterka biega sobie w samej bieliźni albo i bez niczego. W Rani to, to, to tak chyba, teraz nie pamiętam, ale w sześciu tomach chyba główna bohaterka przespała się z ośmioma osobami. I jeszcze miała y, chęć na dziewiątą, ale pe pewne problemy były. A komiks ma 8 stron. <laughs> no, aż, aż tak źle nie jest. No i w Echo też jest taki y, wątek, to będzie może malutki spoilerek teraz, chodzi o to, że po przeniesieniu się do e, tego równoległego świata e, jeden z prezaunów bardzo nalega na to, żeby e, Furmil i Yuri e, zachowali równowagę taumiczną. Tak to się nazywa no i żeby, bo to jest bardzo ważne i oni muszą to zrobić, bo jak nie, to wszystko wybuchnie no tak, tak w skrócie mówiąc, no i co oni muszą zrobić, żeby ta równowaga została zachowana? Pójdź do łóżka Aha. Nice. Tak, dokładnie. No i to jest to taki wątek, który się tam... To... W pewnych filmach są podobne scenariusze. Tak, no i ge generalnie chodzi o to, że ten wątek, który jest z jednej strony zabawny, bo to te, mamy taką komedię, wiesz, gdy e, głównymi bohaterami komiksu jest młoda atrakcyjna dziewczyna i e, no, nie aż tak młody, ale, ale facet, który tam jest e, singlem, zwłaszcza po przeniesieniu się do alternatywnego świata, jest bardziej singlem, no i, i więc można było oczekiwać, że prędzej czy później tam później ten wątek tam romantyczny, tylko to jest takie już hej, musi się iść do łóżka i to jest przez kilka początkowych tomów, zresztą tutaj e, widzisz, e, Widzę widzisz okładkę pierwszego tomu Co się rzuca w oczy pierwsze w przypadku Furmil. Duże oczy smoka. No tak, tak, tak tak to możemy nazwać. Więc e, tro, Trochę mi się to nie podoba, że trafiam na kolejny tytuł, który trochę bez sensu tym epatuje, ale m, tak jak wspomniałem, to nie jest tak, że Echo mi się z tego powodu nie podoba, nie? bo mi się ta, ta seria, ta, tą serię świetnie mi się czyta i siódmy tom, który Taurus przed, no nie przed chwilą tam parę dni temu zapowiedział, no czekam z, czekam z niecierpliwością na ten siódmy tom. Seria z tego co mi wiadomo chyba dalej się ukazuje we Francji, więc ile ile ona łącznie ma to, to się nie podejmę. Natomiast jeśli chodzi o takie technikalia, tak jak już wspomniałem 6 tomów się ukazało, typowy frankofoński format miękka okładka, cena okładkowa 38 zł więc, więc niewygórowana nie cena, fajnie narysowane fajnie prowadzona historia, taka lekka, zabawna, ale momentami tam gdzie trzeba jest, jest, jest zdecydowanie poważniejsza, z kilkoma fajnymi oczkami puszczonymi w kierunku czytelnika nie zobowiązująca lektura, ale przyjemna z tym jednym takim drobnym mm -hmm. wyjątkiem, więc, więc kolejna rzecz, którą jak najbardziej polecam. No, dużo, dużo, dużo, fajnych komiksów było dzisiaj polecane. I jeszcze łamiąca wiadomość sprzed 30 minut. Och nie, co się stało? A już udostępniłem na naszym fanpage'u, więc tak, ale no, świetnie, dla nas jest to nowość świetnie. obecnie. Jest to Blood Strike Brutalists mm -hmm. numer 23, mm -hmm. w którym zadebiutuje Człowiek Kieszonka, yeah. Roba Liefelda, więc to oboje sięgniemy na pewno po ten numer w jakiś sposób, tak ponieważ ma szansę być, być wybitny. Człowieka Kieszonka też udostępnialiśmy, tak, tak, ponieważ tak. można nie lubić rysunków Roba Liefelda, ale, ale jego trzeba lubić i ma wspaniałego Instagrama i wspaniałe pomysły. więc. Więc warto, a o samym komiksie się na pewno wypowiemy. ja ci powiem także jeszcze tak, ostatnia minutka. Nie bi, nie tłucz. Chodzi mi o Michaela Fife, który, nie wiem, jak to się czyta? FV? czyli autora Bloodstrike Brutalist, no ja jak większość komiksów Roba Liefilda, mówię o Jezus Maria ktoś bierze się za ten krab, więc wyjdzie krab bardziej, bo dotychczas większość rzeczy tak wyglądała, ten chlubny wyjątek pod postacią e, pro, profeta, no to, jest, to stawi się wyjątek potwierdzający regułę, bo nawet te komiksy Alana Mura jakoś bym nie powiedział, że szczególnie były super, natomiast to jak jara się ten autor tymi postaciami i on to daje, daje Upust te, te, temu jaraniu się na swoim blogu, gdzie na przykład opracował taki naprawdę wielgachny tekst, w którym krok po kroku co każda postać z Bloodstrike'a robiła dotychczas i, i po prostu widać, że on żyje tymi postaciami i strasznie się cieszy tą pracą nad tym komiksem, sprawia, że hmm, kurczę chyba dam szansę, bo dotychczas jeszcze nie było czegoś takiego... Tak, tak, takiego stężenia jarania się podczas pracy nad komiksem nie swojego autorstwa. Przynajmniej od dłuższego czasu tego nie zauważyłem. No to co? Okay. Tymczasem Borym Lasem Dokładnie. słyszymy się za dwa tygodnie. No to. to cześć. I jak zawsze, to co zawsze możecie pisać. Odpisujemy. Tak. Tak. Staramy, staramy się. Tak jest. Do usłyszenia. Cześć.